jednak nawet on powiedział się tak dosyć emocjonalnie i, i po ludzku wobec tej tragedii. I to było tak, że rzeczywiście do pogrzebu, chociaż już pamiętamy, że ten sam pogrzeb na i pochówek na, na Wawelu już zaczynał budzić emocje i generalnie od tamtego czasu mamy taką spiralę emocji. I tą spiralę emocji, która... no. Mm,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 No, no, tu są dwie kwestie. Po pierwsze ja sądzę, że y, y, y, y, y, y, y, jest czas, żeby y, y, powiedzieć i to mówię o Unii Europejskiej, o przywódcach Unii Europejskiej, powiedzieć twarde nie. Wiktorze, tak nie można. Oczywiście zgadzaliśmy się.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 to, co pani redaktor powiedziała, tej gotowości nie było. I teraz. Bo wszyscy boją yy, się precedensu? Na przykład? Yy...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 Turka programu